Serdecznie. Będziemy mieli teraz tak trochę skondensowane zajęcia i z sądu nie wyjdziemy. Będziemy się grzebać w tematyce procesowej i w różnych zawiasach tejże Przepraszam. Więc pa pamiętamy, że skończyło się rozruchami i aresztowaniem Pawła i troszeczkę jeszcze do tych spraw związanych z okolicznościami aresztowania, w związku z tym, że potraktowałem je pod koniec poprzedniego spotkania bardzo po macoszemu, bo tekst był dosyć długi poprzednio do omówienia, a dzisiaj mamy więcej czasu. Chciałem wrócić, ale to nawet dobrze się stało, ponieważ pewne rzeczy będą nam potrzeby, byłyby nam potrzebne i tak, i tak dzisiaj. Zwrócimy uwagę na parę rzeczy. Co to znaczy, że osobą zawiadującą sytuacją jest trybun wojskowy, ponieważ to opowiadanie porusza się w bardzo y, konkretnych realiach y, i trzeba te realia troszeczkę uchwycić. Po drugie, zobaczymy, jak to jest z tą tożsamością językową i co z tym egipcjaninem, który się pojawia i jak Paweł przedstawia siebie, kiedy rozmawia z urzędnikiem rzymskim, a jak będzie przedstawiał siebie za chwilę, kiedy rozpocznie mowę, której adresatami jest audytorium żydowskie. <śmiech> Więc ta, kilka e, tego typu e, szczegółów będziemy chcieli e, zwrócić uwagę. Trybun e, wyraża zdziwienie nie tym, że Paweł mówi po grecku, ale że tę grekę zna. Proszę państwa, to znaczy, że greka, której Paweł używa, jest greką wskazującą na pewne wykształcenie. To nie jest greka z targowiska czy z nabrzeża portowego. Jeżeli e, mówimy o jakiejś wiedzy, gnozis, którą odnośnie do Greki posiada Paweł, to znaczy, że mamy do czynienia z e, tym poziomem kompetencji u naszego bohatera. Jeżeli więc posiada pewien poziom szkolnej znajomości tego języka, z tego wyprowadza ów anonimowy trybun wojskowy yy, dowodzący chwilowo w twierdzy Antonia wniosek, że Paweł nie jest... Egipcjaninem, który stanął na czele czterech tysięcy terrorystów i doprowadził do rozruchów w Jerozolimie. To zdaje się, że pytanie padło i odpowiedź też, jak tego Egipcjanina rozumieć. E, oczywiście chodzi o osobę, e, która z Egiptem byłaby związana jako z miejscem pobytu, może nawet od pokoleń, Żyda z diaspory egipskiej. Najprawdopodobniej aleksandryjskiej można by wnosić, ponieważ w tym mieście, koło Egiptu, mieszkała większość Żydów e, północnoafrykańskich. Dużym skupiskiem była też Cyrenaika, a mniejsze wspólnoty żyły po oazach, fajum i mniejsze ośrodki tego, tego rodzaju. Ale <śmiech> Żydzi. Proszę? <śmiech> Ona już wtedy praktycznie nie istniała, ponieważ czasy największego znaczenia Elefantyny, to jest V wiek przed Chrystusem czasy okupacji perskiej w, na wysokości pierwszej katarakty. I wtedy się tam pojawia że ten udokumentowany garnizon, garnizon złożony z najemników aramejskojęzycznych i wyznających jakąś dosyć zagadkową formę kultu Jahwe i jego małżonki. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest autoprezentacja zwrócona do trybuna, autoprezentacja Pawła. Ja jestem człowiekiem judejczykiem. Forma dosyć omowna, ale elegancka. Więc trzyma fason. Potwierdza to, że się potrafi po grecku wysłowić elegancko yy. i to jak mówi o swoim rodzinnym mieście, też to potwierdza, bo tłumacząc dosłownie yy, to by brzmiało tak. Ja jestem człowiekiem judejczykiem, tarsejczykiem z Cylicji, czy starsu cylicyjskiego miasta nie pozbawionego znaczenia, asemos. Mamy partykułę przeczącą nie, a po niej alfa privativum, które też odgrywa rolę negacji. Dwa minusy dają plus, a więc wzmocnione potwierdzenie znaczenia rodzinnego miasta Pawła. Właśnie potwierdza ten swój poziom kulturowy. Pokazuje, że rzeczywiście operuje Greką dosyć złożoną, dosyć elegancką, no bo w tej chwili to jest dosyć ważne, żeby potwierdzić, że nie jest Pentelką sprawa. I zobaczymy, że kwestia statusu Pawła okaże się kluczowa w końcowej części tego fragmentu, którym się dzisiaj będziemy zajmować. Więc kto to był Trybun? Czy to była osoba wysoko postawiona czy też nie. Podstawową jednostką, e, mającą już jakieś, jakieś znaczenie, nie mówimy o kontuberni, odpowiedniku naszej e, drużyny e, wojskowej, ale jakąś e, jednostką, która miała jakieś znaczenie mogła operować samodzielnie, była centuria. Nominalnie centuria powinna być złożona, jak sama nazwa wskazuje, ze stu żołnierzy. Prawie nigdy nie była. Pełny stan jednostek w armii rzymskiej nigdy nie był osiągany. Więc to wszystko, co Państwo macie w tej kolumnie, to jest ideał, na którego realizację skarbca państwowego nigdy nie było stać. Więc de facto Stany sięgały 60% stanów nominalnych. Czyli Centurion dowodził 60-50 żołnierzy. Zależy od sytuacji. Dwie centurie tworzyły manipuł, zachowywały y, swoją autonomię, ale o co chodziło? O to, że z dwóch centurionów w manipule, bo jak były dwie centurie, to było dwóch centurionów, jeden był centurion prior, a drugi był centurion posterior. Czyli jeden był ten z przodu, ten ważniejszy, a drugi był z tyłu, ten mniej reprezentacyjny. Czyli to był de facto zastępca na wypadek, gdyby temu pierwszemu centurionowi coś się stało. Dziesięć centurii albo pięć manipułów tworzy kohortę. I na czele kohorty stoi Trybun Wojskowy. Nie mylmy Trybuna Wojskowego z Trybunem Ludowym, ponieważ oprócz pierwszego członu nazwy nic tych urzędów nie łączy. Trybun Wojskowy nie był urzędnikiem politycznym był to stopień oficerski. Jeżeli więc faktycznie Centuria liczyłaby około 60-50 żołnierzy, to koorta to będzie 500-600. I to już jest poważna siła wojskowa. Nad Trybunem stoi legat, czyli dowódca Legionu. Jeżeli sobie przypomnimy, że Centurion, a więc de facto podoficer, to już była figura w wymiarze społecznym to już był ktoś, kto mógł powiedzieć, mam swoich podwładnych i wiem, że jak powiem temu idź, to idzie, a jak powiem przyjdź, to przychodzi. To trybun to już była szarża stosunkowo wysoka. Nie dowodził na polu walki samodzielnie. Spejra, czyli kohorta, musiała wchodzić w skład legionu, a więc był zależny od dowódcy legionu, czyli legata. Ale to już była na tyle poważna siła taktyczna, że mogła stanowić garnizon stosunkowo dużego miasta, jakim była Jerozolima. Dlatego ów trybun podejmuje decyzje dosyć samodzielnie, ale z drugiej strony zdaje sobie sprawę z tego, że jego decyzje będą rozliczane w trybie natychmiastowym. I jeżeli popełnił błąd, to ten błąd, odbije się na nim bezpośrednio. Jak dobrniemy do końca tego, czym się dzisiaj zajmujemy, to zobaczymy, dlaczego to jest stosunkowo istotne. Co z tym Egipcjaninem? Józef Flawiusz w drugiej księdze Bellum Judaicum po scharakteryzowaniu kim byli sykariusze przytacza pewien epizod dotyczący osoby, do której nawiązuje fragment dziejów apostolskich którym się obecnie zajmujemy. Ale popatrzmy, kim są ci sykariusze. Józef Flawiusz nie cierpiał radykałów, a więc wszelkiej maści, zeloci, sykariusze są przez niego opisywani jako pospolite PZ, czyli przestępczość zorganizowana. terroryści. Dlaczego Józef Flawiusz nie kochał e, zelotów i sykariuszy? Społeczeństwo Judei, już nie, nie rozciągając tego na całą Palestynę, miało dosyć niejednorodny stosunek do władzy rzymskiej. Tak jak w Królestwie Kongresowym nie wszyscy nienawidzili Rosjan. Powiedzmy to sobie jasno. A nawet i z tych, którzy mieli pewną niechęć do Rosjan, to jeszcze dałoby się znaleźć sporą grupę ludzi, którzy wierzyli w swój własny rozsądek, i uważali, że nie trzeba Rosjan kochać, ale trzeba się jakoś z nimi dogadywać, bo iść z nimi na udry, to bynajmniej sytuacji Polaków pod ich okupacją nie poprawi. Więc nie dziwmy się, że administracja rzymska też wyzwalała bardzo różne reakcje. Generalnie im wyższy status ekonomiczno-społeczny, tym się ma więcej do stracenia, tym rozsądniej się stawia kroki. Natomiast pewien radykalizm wiązał się y, raczej z niższym statusem społecznym. A więc owi Karyjczycy wywodzą się raczej spośród biedoty. Józef Flaniusz natomiast reprezentuje kapłańską, arystokrację jerozolimską. I on należy raczej do tych umiarkowanych. Z całą pewnością jego udział w powstaniu antyrzymskim sprowadzał się głównie do tego, żeby powstrzymywać radykałów, żeby głupot nie narobili. On jedzie do Galilei, czytamy w wielu jakiś tam takich uproszczonych yy, jego biogramach, żeby dowodzić powstaniem w Galilei, guzik prawda. On jedzie, żeby wygasić powstanie, zanim zrobią to Rzymianie. Bo on to chce wygasić środkami politycznymi, a Rzymianie zrobią to środkami yy, militarnymi. Tyle, że mu się nie udało. Co wpłynęło też w dużej mierze na jego szczególną miłość do radykałów, bo obwiniał ich za swoją życiową klęskę, a z ich strony słyszał często oskarżenia o zdradę. I trudno powiedzieć tak do końca, że te oskarżenia były bezpodstawne. Kombinował. A tutaj mamy do czynienia z grupą, która na innych Żydach próbuje wy wymusić albo jednoznaczność w stosunku do Rzymian, albo usunięcie się ze sceny, definitywne. Po prostu chce się zradykalizować yy, społeczeństwo Judei przez eliminację ele elementów ugodowych albo takie ich zastraszenie, żeby się bali pary z gęby puścić. A co dopiero narzucać swoją opinię innym? Dlatego fakt, że pierwszą ofiarą sykaryjczyków jest arcykapłan, to nie jest przypadek. Właśnie o to chodzi. Najpierw pozbyć się kolaborantów z własnych szeregów, i to będzie najskuteczniejsza forma walki z wrogiem zewnętrznym. Można znaleźć jeszcze inny dowód miłości Józefa Flawiusza do Sykaryjczyków. Tutaj mamy dla odmiany tekst z Księgi IV. Wojna już się toczy. I znowu Sykaryjczycy, którzy swoją, swoim głównym ośrodkiem uczynili Masadę, jak się potem okazało też i grobem zbiorowym, zajmują się głównie łupieniem żydowskiej ludności okolicznej. Od wojna jak każda inna i trudno tam. O moralną jednoznaczność. Ale nas interesuje ten Egipcjanin. W Józefa Flawiusza tak. A innych przekazów nie posiadamy. Czyli cała historia to jest historia nie cała. Ostatni epizod. Ponieważ oni. Yy, tę budowlę wzniesioną przez Heroda Wielkiego zajęli, uczynili z niej własną twierdzę w końcowej, drugiej fazie powstania. I tutaj mamy tego naszego Egipcjanina. Nie porządkując faktów, Józef Flawiusz wylicza wydarzenia, które miały miejsce na początku panowania Nerona. Natomiast i wśród tych faktów wylicza pojawienie się owego pseudoprofety z Egiptu, szarlatana, który uchodził za proroka, ale tutaj widzimy go na, czelu, na czele o wiele większej grupy terrorystów, 30-tysięcznej. Proszę Państwa, dane przedstawione przez Józefa Flawiusza są raczej niewiarygodne. W dziesięciolecie y, bitwy warszawskiej na Błoniach Krakowskich marszałek spotkał się z kombatantami i spojrzawszy na tłum kombatantów powiada, chłopaki jak ja bym w miał 10 lat temu, to byśmy Kijowa nie oddali. Y, więc. Y, y, Pamiętajmy, że Józef Flawiusz pisze z dosyć dużej, długiej perspektywy czasowej. Pewne dane pozostały nieweryfikowalne, ale też zależy mu na tym, żeby pokazać jak potrzebni byli tacy mądrzy, polityczni ludzie jak on, wobec tego niesamowitego niebezpieczeństwa ściąganego notorycznie przez radykałów, którzy byli wszędzie. Po prostu otwierasz lodówkę sykariusz. Dlatego ich musiało być 30 tysięcy. Można by powiedzieć, że te 4 tysiące z dziejów apostolskich są dużo bardziej wiarygodne. To raczej ten rząd wielkości a nie 30 tysięcy, jak u Flawiusza. Przebieg wydarzeń e, opowiedziany przez Flawiusza, no, trudno go poddać jakiejś weryfikacji. Mamy tylko jedną relację i ona jest taka. No. Możemy przyjąć albo odrzucić e, Natomiast, e, jeśli chodzi o e, tego przywódcę, no to się nie spisał, bo ostatecznie zostawił swoich i zwiał. A skoro zwiał, to tak jak Majewski z tekstu Wiesia Dymnego z Piwnicy pod Baranami, Przeszedł do historii, ale jeszcze kiedyś wróci, jak komu da w mordę. To... Więc gdzieś tam zachodzi obawa, że może nastąpić jeszcze dogrywka tego meczu. A więc powiązanie zamieszania, które wywiązało się w świątyni, z możliwą działalnością Egipcjanina, jakiegoś dowódcy radykalnego i społecznie, i politycznie ugrupowania, wydaje się być jak najbardziej zgodne z perspektywą historyczną. I możemy umieścić wydarzenia, które nas interesują, gdzieś około 54., piątego, 56. roku. Skoro to jest na początku panowania Nerona. Neron zaczyna swoje rządy w 54. roku, a epizod związany z Pawłem moglibyśmy datować na... 58, to rzeczywiście y, problem owego Egipcjanina, który narobił zamieszania, zniknął, ale może jeszcze próbować ponownie wejść do gry, jest jak najbardziej prawdopodobny. Dowódca garnizonu jerozolimskiego musi mieć z tyłu głowy Niebezpieczeństwo związane z tym, że sykariusze ponownie zgromadzeni przez wodza, którego nie udało się zgładzić ani aresztować, mogą doprowadzić do zamieszek w Jerozolimie. A więc widzimy, że ta scena jakby historycznie jest bardzo mocno uprawdopodobniona, że ona nie wisi w powietrzu. Że, so, że to nie są jakieś takie teksty, yy, które można rzucić w dowolnym miejscu i czasie i zawsze będą prawdopodobne. Nie. To, je, to co Trybun mówi o Pawle, to jest prawdopodobne właśnie w tym przedziale czasu, jaki na podstawie dziejów apostolskich możemy uznać za prawdopodobny dla tego pobytu Pawła w Jerozolimie. Stąd warto było chyba poświęcić parę minut y, temu zakończeniu rozdziału XXI, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że dzieje to nie jest jednak tylko taka y, opowieść utka, utkana z idei teologicznych ale też ma swój bardzo konkretny i uchwytny dla nas, co ważne, wymiar historyczny. Bo kiedy trzeba mówić o teologii dziejów, to staramy się mówić o teologii dziejów. Ale nie chciałbym, żebyście Państwo zostali z wrażeniem, że to jest tylko sfabularyzowana teologia. Nie. Natomiast dzisiaj zajmiemy się E, pierwszymi 30 wersetami, 29 dokładnie, e, rozdziału 22. I podzielimy sobie ten materiał na dwie części, a właściwie to nie my go sobie podzielimy, tylko on się sam dzieli. I spróbujemy ten podział uszanować. Pierwsza część to jest mowa Pawła. Skierowana do Żydów, a druga część to są wydarzenia, które nastąpiły bezpośrednio po tej mowie. Paweł zwykle przedstawiany jest w dziejach apostolskich jako mówca skuteczny. Udaje mu się poruszyć audytorium. Ale z reguły. To nie znaczy zawsze. Przypomnijmy sobie XVII rozdział dziejów apostolskich i słynną mowę Pawła w Atenach. Czym się skończyło? Fiaskiem. W Atenach Paweł ze swoim przesłaniem chociaż stawał na rzęsach, przepraszam, ale trzeba to powiedzieć, podlizywał się jak umiał słuchaczom, sukcesu nie odniósł został potraktowany jako człowiek, który nic sensownego nie jest w stanie powiedzieć, więc nie ma sensu wysłuchiwać do końca jego dziwnej opowieści. Mowa, którą Paweł wygłasza w Antonii, kierując ją do wyznawców judaizmu, do Judejczyków w tym sensie religijnym, ma podobny efekt i podobnie związana jest z ogromnym wysiłkiem samego mówcy, żeby jakoś przypaść do gustu odbiorcom Na chwilę jeszcze wróćmy do 21.40. Paweł dał znak ręką. To się robiło tak. Cisza. Będę gadał. I zaczyna mówić. Tutaj mówił po grecku. I chodziło mu o to, żeby pokazać trybunowi, że on nie jest jakimś e, prostakiem z Egiptu, który prowadzi za sobą prostaków zwerbowanych w Judei, tylko że jest człowiekiem o pewnym poziomie kulturowym. Ale kiedy przemawia do dużej grupy, to przemawia hebraistii. Zobaczymy, że ten fakt będzie jeszcze raz podkreślony. Mowa jest dosyć długa. 21 wersetów. Tylko werset drugi, jest 20 będzie, tylko werset drugi przerywa na moment, i to na samym początku, tok mowy Pawła. A po, poza tym drugim wersetem jest ona in extenso. Mowy Pawła przyzwyczaiły nas do tego, zresztą nie tylko Pawła, Piotra też, tam gdzie się pojawiają, że jest jakaś teza do udowodnienia, i mowa ma charakter argumentacyjny. Ta mowa ma swoją specyfikę. Ma bowiem charakter narracyjny. W całości jest ona opowiadaniem. A więc Paweł dowodzi czegoś nie przez argumenty yy, oparte na logice. Tylko chce przekonać do siebie słuchaczy przez przedstawienie swojej narracji. Co jest łatwiej zaimprowizować? Mowę opartą na wywodzie logicznym czy opowiadanie? Oczywiście, że opowiadanie. A co ma większą siłę przekonywania? Wywód logiczny? Czy opowiadanie? Historia prawdziwa. A teraz szczerze Wam opowiem, jak to naprawdę było. Oczywiście, że opowiadanie ma większą siłę oddziaływania, bardziej bezpośrednią. Bo jak jest zamęt, emocje w stanie wrzenia, to kto będzie słuchał wywodów, interpretacji, kleił ze sobą cytaty? Nie, to trzeba prosto, tak, żeby, żeby ludzie od razu chwycili o co chodzi. A więc charakter tej mowy jak najbardziej zgodny jest z sytuacją, w, jak, w jakiej jest ona umieszczona w dziejach apostolskich. I dlatego ta, ten schemat mowy, który tutaj jest przedstawiony, jest przedstawiony tak, jakby chodziło o fragment czysto narracyjny. Ktoś coś robi, ktoś jest sprawcą, ktoś ponosi konsekwencje działania i tak to można opisać. Paweł opowiada głównie o sobie i o tym, co mu się zdarzyło. Przedstawia siebie w miarę ogólnie i tutaj będziemy mogli to skontrastować ze sposobem, w jaki przedstawił się Trybunowi. A potem opowiada o tym, co się wydarzyło w Damaszku. Czyli o tym, w jakich okolicznościach przyjął wiarę w Jezusa jakie były konsekwencje tego. Paweł swojej mowy nie kończy, choć dosyć długa, mowa ta jest niedokończona. Dlaczego? Bo słuchacze nie pozwolili mu jej dokończyć. Tak jak słuchacze w... Atenach nie pozwolili Pawłowi dokończyć mowy. Stąd tylko różnicą, że słuchacze w Atenach się znudzili, machnęli ręką i powiedzieli tyse, mów, a ja zdrów. A ci słuchacze niestety aż tak przekonani do tego, żeby wszystko się skończyło na machnięciu ręką, nie byli. Jednak zachowują się wobec Pawła ewidentnie w sposób agresywny. Od agresji się zaczęło i po krótkim czasie wymuszonego retory, retorskim gestem Pawła spokoju do agresji wraca. Stąd możemy powiedzieć, że jeżeli Paweł chciał przekonać audytorium do siebie, uciszyć te negatywne emocje, których był adresatem. To mu się nie udało. Mówię cały czas Paweł, Paweł, Paweł. A tutaj widzimy coś innego, prawda? I nie jest to tylko i wyłącznie różnica płynąca z tego, że akurat hebrajskie imię tej postaci przyszło mi do głowy, kiedy tworzyłem ten schemat. Jest to wybór narzucony przez Pawłowe opowiadanie. Paweł opowiada o sobie jako o Saulu. spróbujemy poszczególne elementy tej mowy przejść. Zaczyna się od zapowiedzi po co to Pawłowe wystąpienie. Zobaczcie Państwo jak Paweł zaczyna tę mowę. Andres Adelfojka i Patres. Mężowie, bracia i ojcowie. E, w tłumaczeniu, proszę Państwo, pierwsze słowo zostało zignorowane. Zwrócenie się do zgromadzenia pej, per Andres. E, jest wyrazem szacunku dla tych, do których się przemawia. Jeżeli współczesny mówca zaczyna od... Słuchajcie, to znaczy, że chce się jakoś tam e, zakumplować z odbiorcami tego, co ma do powiedzenia, prawda? A jeżeli zaczyna od panowie, Nie mogę. I niestety ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem do czasów, w którym przyszło nam żyć i mam nadzieję, że do śmierci w mniej więcej naturalnej się nie przyzwyczai. Chcę umrzeć w moich seksistowskich uprzedzeniach. No więc na sfamiliaryzowanie się przychodzi moment, ale dopiero po wyrażeniu szacunku dla e, audytorium. Zrozummy sytuację. Oni mu chcą zrobić ewidentnie krzywdę i pamiętamy, że ci, którzy podburzyli tłum, to raczej... W wolnym tłumaczeniu zwracali się do niego per tyłachu, nie? On zaczyna od panowie. Sprytnie. To nie jest ktoś, kto się uczy przemawiać. To jest ktoś, kto umie przemawiać. Zna nie tylko Grekę. On zna też zasady przemawiania publicznie. I od razu mówię, o co mu chodzi. Po co zabiera głos? Posłuchajcie mnie. Posłuchajcie mojej do was skierowanej teraz apologii, apologia. To jest przedmiot Pawłowego wystąpienia. Nie ukrywa, że taki charakter będzie miało to, co powie. Józef Flawiusz, jak była okazja powiedzieć wcześniej, spotykał się z oskarżeniami o zdradę, zaprzeństwo porzucenie obyczajów i religii ojców. Żeby się odciąć od tych oskarżeń, napisał pismo apologetyczne. Stosunkowo krótki tekst, jedna księga, najkrótszy z tych, które się zachowały po Józefie, Yy, drugi od końca to jest yy, Przeciw Apionowi, to są już dwie księgi. Natomiast Wojna i yy, Starożytności to już są grube buchy po kilkanaście ksiąg. I on, w sensie Józef Flawiusz zatytułował tę swoją apologię Bios. Biografia. Nie to, że on się będzie tłumaczył, gdzież to? On jest ponadto, on się nie będzie tłumaczył. Tylko tak opowiadając o swoim życiu, no przy okazji powie, jak to było z tą Galileą, z tym, że jednak e, e, tak się dziwnie złożyło, że Wespazjan wszystkich schwytanych przywódców, powstańców ukrzyżował, a jego nie. To tylko dla jego wybitnych e, zasług i Bożego zrządzenia tak się stało. No. Tłumaczy się gęsto Józef Flawiusz, ale apologią tego nigdzie nie nazywa. Przecież on się nie będzie tłumaczył z tego, że się tłumaczy. Przed kim? Jak on jest najmądrzejszy, najładniejszy i najcnotliwszy. Paweł mówi wprost, a teraz się przed wami wytłumaczy. A teraz powiem moją do was apologię. Kolejny element pokazania, szanuję was, rozumiem, że możecie mieć do mnie pretensje. Ale kiedy przejdziemy do tego, co Paweł mówi o reakcjach e, po swoim nawróceniu, to zobaczymy, że te pretensje, pokazuje, że też były z drugiej strony, czy przynajmniej obawy, co do niego i tutaj mamy drugi werset, ten trend. Eee, środki użyte przez Pawła a zwłaszcza to, że mówi te hebraidi dialekto czyli na rzeczem hebrajskim nie wiemy, czy po hebrajsku, czy po aramejsku. I się pewnie nie dowiemy. Ponieważ obydwa te języki w Nowym Testamencie określane są yy, hebraistii. Więc... Yy, yy, Tę kwestię musimy zostawić na boku, jaki to był konkretnie język. Natomiast widzimy, że Paweł wykonał kilka gestów wobec audytorium i ten wtrend pokazuje, że te gesty zostały pozytywnie odczytane. Na razie dobrze jest po pierwszym wersecie. No ale zobaczymy, że miłe złego początki. Tylko zobaczymy, w jakim momencie ta nić porozumienia, która się nawiązała już po pierwszych słowach Pawła, uległa zerwaniu. Co spowodowało, że Paweł został odrzucony przez swoich braci i ojców? Najpierw Paweł próbuje wytłumaczyć, na jakiej podstawie przyznaje się do owych więzów krwi ze swoimi słuchaczami. Pamiętamy, że autoprezentacja, której adresatem był Trybun, Ukazywała Tars jako miasto o pewnej renomie. Zauważmy, że to jest po prostu Tarsos des Kilikijas, Tars cylicyjski, koniec kropka, żadnych nawiązań do splendoru tego miasta. Nie chodzi o apologię Tarsu. Tars w czasach Pawła był znanym ośrodkiem szkolenia retorów. Ośrodkiem przyciągającym tych, którzy chcieli zaznajomić się z kulturą i literaturą greckojęzyczną. Więc jeżeli swoją kulturą próbuje zaimponować Paweł Trybunowi, to podkreślenie rangi Tarsu jest jak najbardziej na miejscu. A tutaj nie o to chodzi. Nie tu jest problem. O wiele istotniejsze jest to, że Paweł swoje wykształcenie zdobywał w Jerozolimie u stóp miejscowego autorytetu, u stóp Gamaliela, że jego wykształcenie nie jest wykształceniem w duchu hellenistycznym ale jest wykształceniem jak najbardziej e, żydowskim, religijnym, utrzymanym w duchu pobożności odwołującej się jako do normy ostatecznej, do tory. Bo ostatecznie Gamaliel to jeden z głównych interpretatorów Tory tego czasu. I religijno-prawny charakter tego wykształcenia, które zostało przekazane i przyjęte kata, Akribejan czyli akribeja, staranność, zaangażowanie na płaszczyźnie naukowej. Pilność. A więc otrzymał nie jakieś powierzchowne wykształcenie, tylko katakrybejan i to od człowieka, który rzeczywiście był w stanie czegoś nauczyć. Proszę. Tak. Więc jest to postać y, jakby wykorzystywana w y, dziejach z rzadka, bo z rzadka, ale jednak i przedstawiana raczej właśnie pozytywnie. Dobre wykształcenie staje się podstawą Dobrego życia. Nauka nie poszła w las. Paweł podkreśla, że na skutek tego wychowania znalazł się w takim punkcie egzystencjalnym, w jakim znajdują się jego słuchacze. Zobaczcie, jak dużo nas łączy. Ja was świetnie rozumiem. Ja taki byłem, jak wy jesteście. A co się ze mną stało potem? Czy odrzucił to, czym żył na tym etapie swojego życia? Czy raczej rozwinął to? Jak to dalej zostanie w mowie ukazane? Tak. Tu Nie. Nie. To znaczy, w takiej Grece żydowsko-chrześcijańskiej się tak używa, hmm? bo to genitivus. E... Użycie tytułu Kyrios jest częstsze i w Septuagincie, i w Nowym Testamencie, ale tym się nie przejmujmy, Natomiast nie można powiedzieć, że użycie rzeczownika Theos jest, jest anomalią. Nie. Zwłaszcza kiedy mówi do Żydów, ale jeżeli mówi w liczbie pojedynczej bez imienia bóstwa, to wszyscy wiedzą o kogo chodzi. w służbie Bożej prowadzi Pawła do prześladowania tej drogi. Ten chodron zauważmy, że Paweł nie mówi o grupie, która się oddzieliła od wyznawców judaizmu. W ramach jednej wspólnoty religijnej mogą być różne drogi. Tak jak jest yy, konserwatywno-liberalne środowisko saduceuszów, jak jest ciążące ku takiemu konserwatyzmowi ortodoksyjnemu środowisko faryzejskie. I mogą się nie zgadzać, mogą dyskutować, ale nikt nikomu łba nie urywa. Określenie chrześcijan jako pewnej drogi Wskazywałoby na to, że Paweł chce załagodzić konflikt między wyznawcami judaizmu, a chrześcijanami. Nie chce go przedstawiać w formie ostrej. Kiedy Józef Flawiusz mówi o tym, że istnieją różne grupy wśród wyznawców judaizmu, to nazywa każdą z tych grup herezis. Od czego nasza herezja? Tyle, że bez tego zabarwienia yy, błędu teologicznego i tak dalej, ale to są wyraźnie oddzielone grupy. Trzeba wybrać, albo się jest tu, albo się jest tu. Dlatego on każdej spróbował, znalazł w sobie najlepszą, czyli faryzeuszy, i z nimi został. I się uważa za faryzeusza. Natomiast kiedy Paweł mówi o chrześcijanach, nie chce pokazać, że jest to oddzielona od wyznawców judaizmu grup. Jest to pewien nurt w ramach judaizmu. Natomiast swoją działalność prześladowczą pokazuje w formie bardzo... E, takiej ostrej, aż po więzy, śmierć, e, prześladowanie skierowane nie tylko do e, osób funkcjonujących na forum publicznym, ale kobiet, dzieci, więc e, chcę wyrwać z korzeniami to środowisko, tę drogę, Opowiada o swojej wyprawie do Damaszku i przechodzi do szczegółów. Przecież my tę opowieść znamy. Z dziewiątego rozdziału. Już żeśmy ją raz słyszeli. Spokojnie, jeszcze raz ją usłyszymy. W troszkę... Je, jeszcze w troszkę zmodyfikowanej wersji Ale teraz będziemy sobie próbowali porównywać Jak Paweł opowiada to Co narrator opowiedział czytelnikom dziejów apostolskich W dziewiątym rozdziale tej księgi Dosyć Zgodny jest początek tych dwóch relacji, natomiast zauważmy, że ta zgodność dotyczy także tego, o czym mówiłem wcześniej. Paweł, mówiąc o sobie, z czasów tego wydarzenia pod Damaszkiem używa takiego imienia, Jakiego używał wtedy Saul? Dlatego jest w tym schemacie wszędzie Saul, Saul, Saul. Bo tak Paweł mówi tutaj o sobie. Występuje wobec swoich e, pobratymców, mówiąc w ich języku i przedstawiając się imieniem hebrajskim, jakie nosił. Natomiast... Weźmy pod uwagę to. 22,9 i 9,7. Reakcja na y, te wydarzenia osób postronnych. Co się stało według y, 9,7? Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia, słyszeli głos lecz nie widzieli nikogo. Natomiast opowiadając o tym wydarzeniu, Saul mówi, towarzysze zaś moi, widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Czyli dokładnie na odwrót. Proszę Państwa, jeżeli Autor dziejów apostolskich w 22 rozdziale pisze jeszcze raz o tym, o czym pisał w dziewiątym, zmieniając tylko osobę z trzeciej na pierwszą. Jeżeli tyle elementów się powtarza, to jak myślicie, nie zajrzał do tego 9 rozdziału? Jak ja to tam napisałem, żeby to się mniej więcej kupy trzymało? To co? Akurat tutaj wziął i poprzekręcał? Tak zgłupia frant? Czy te opowieści mają się jednak trochę między sobą różnić? Paweł może już sobie za dokładnie nie przypomina tak jak jest przedstawiony w tym opowiadaniu, e, jakie bodźce dotarły, a jakie nie dotarły do innych. Ale to, co on tam przeżył, to pamięta po latach świetnie i opowiada słowo w słowo. A więc... W tej relacji w pierwszej osobie, którą znajdujemy w 22. rozdziale dziejów, akcent jest położony na to, żeby pokazać, że doświadczenie Pawła jest jego własne, osobiste, wewnętrzne i niepowtarzalne. Nikt inny nie wie, co się tam zdarzyło, tylko on wie, co się tam zdarzyło. A czy oni widzieli, czy słyszeli? Nieważne. Istotne jest to, że Paweł to doświadczenie ma głęboko gdzieś tam wewnątrz wyciśnięte. Jeszcze jest jedna różnica, na którą warto zwrócić uwagę. W dziewiątym rozdziale, pamiętaj ten werset szósty, wstań i wejdź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz czynić. I ten werset nie ma odpowiednika w relacji z dwudziestego drugiego rozdziału. To wewnętrzne przeżycie wystarczy jako busola dla Pawła. Co nie znaczy, że, że nikt nie odegra jakiejś roli w jego e, życiu, ale to sam Paweł dopytuje. Jest, jest aktywny. Czas oczekiwania na spotkanie z Ananiaszem też jest pominięty w relacji z 22 rozdziału. Natychmiast się rzeczy dzieją. Paweł nie relacjonuje też tego bloku, który w rozdziale dziewiątym yy, dotyczy rozmowy między Bogiem a Ananiaszem. Paweł opowiada tylko o tym, co sam przeżył. Reszta go w tej apologii nie interesuje. Przyjdzie Ananiasz? To będzie? A co Ananiasz robił, zanim przyszedł? Jego sprawa. Pamiętamy, jaką rolę odgrywało to widzenie, czy to doświadczenie wewnętrzne Ananiasza w dziewiątym rozdziale. Uwiarygodniało wizję, którą miał Paweł. Natomiast tutaj nie o to chodzi. Wszystko jest skoncentrowane na tym, co przeżył sam Paweł i dlaczego zyskał taką pewność, jaką zyskał. Natomiast ważne jest, że Paweł od Ananiasza, który przywraca mu wzrok, dowiaduje się o swojej misji. Otrzymuje polecenie przyjęcia Chrztu natychmiast. Natomiast najpierw odzyskuje wzrok, a potem zostaje ochrzczony, a tutaj. Yy, no, sekwencja jest ta sama, tak, przepraszam. Spróbujmy. Zaraz tu chyba nastąpiło przesunięcie. Tak, przesunięcie slajdów. Do tamtego wrócimy później, bo to jest podsumowanie, a jeszcze nam jest ten element potrzebny. żadnej wzmianki o pobycie Saula w Damaszku, o nauczaniu w Damaszku, o groźbie śmierci w Damaszku. Natomiast ważne jest, że otrzymawszy misję, Wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś? Saul przemieszcza się do Jerozolimy. Czy wiemy coś o zachwyceniu, widzeniu? które Paweł ma w Jerozolimie zaraz po swoim e, chrzcie i opuszczeniu Damaszku z wcześniejszej relacji? Nie było takiego epizodu. Dopiero tutaj się dowiadujemy, co się rozegrało e, w świątyni na samym początku działalności misjonarskiej Pawła. Pamiętamy, że w relacji dziejów apostolskich te początki jego działalności misjonarskiej nie są takie łatwe. Po prostu nikt mu nie wierzy. W Damaszku jest kupa wątpliwości wokół niego. W Jerozolimie przyjęty chłodno wraca do siebie do Tarsu. I siedzi tam i czeka nie wiadomo na co, dopóki go Barnaba, jak królika z cylindra, nie wyciągnie za uszy na potrzeby misji w Antiochii na Orontesem. Natomiast tutaj nie koncentruje się na tych swoich latach niepewności, oczekiwania, od razu występuje jako misjonarz posłany przez samego Chrystusa, ma opuścić Jerozolimę, ponieważ to nie jest dobre miejsce, żeby tutaj przyjęli świadectwo o Jezusie. Paweł wspomina swoją działalność prześladowczą, która obejmuje zarówno prześladowania wobec chrześcijan, jak te, które planował w Damaszku, jak też nawiązuje jeszcze do męczeństwa Szczepana, ostatecznie zaś otrzymuje od Jezusa polecenie, by poszedł daleko do narodów A więc w świątyni jerozolimskiej otrzymuje polecenie głoszenia wiary w Jezusa i naprowadzania na właściwą drogę pogan. I to jest moment w którym jego mowa zostanie przerwana. Jego osobiste przeżycia, jego droga od urodzenia po Damaszek i powrót do Jerozolimy nie budzi wątpliwości. Natomiast problemem jest działalność misyjna skierowana do pogan. I teraz wróćmy właśnie do tego przestawionego slajdu. Musimy się cofnąć. Spróbujmy tę mowę podsumować. Dlaczego Saul znalazł się w opałach w Jerozolimie w 21 rozdziale? Bo... I w Jerozolimie uważano go za kogoś, kto wprowadza pogan do wspólnoty yy, ludu bożego. Chrześcijanie tak uważali. I Żydzi z Azji Mniejszej oskarżyli go, że taką działalność prowadził w ich miastach. Paweł wygłosił swoją apologię. Bylując ją mniej więcej w ten sposób. On wychowany, wykształcony, przygotowany do życia pobożnego, ze swojej fałszywej gorliwości zostaje uwolniony, naprowadzony na dobrą drogę, nakierowany na ścieżkę właściwego służenia Bogu, właściwej gorliwości i dlatego idzie daleko do narodów głosić im wiarę w prawdziwego Boga, głosząc świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zostaje odrzucony przez wyznawców judaizmu, ale jakoś nikt z braci chrześcijan też go szczególnie nie broni. Zostaje sam jak kołek w płocie z tym swoim wielkim grzechem głoszenia Ewangelii poganą. Zostaje zdany sam na siebie. Cały jego kunszt oratorski na niewiele się zdało. To, co było problemem, pomimo wszystkich umizgów i sztuczek retorycznych, które zastosował, pozostało problemem. Swoim wystąpieniem nie przekonał słuchaczy, że to jest słuszna droga. I tożsamość Języka, którym się posługują, kultury, w której się wychowali, aż po użycie żydowskiego imienia, którego już pewnie dawno nie używał, to się okazuje niedostateczną płaszczyzną wspólną, żeby przezwyciężyć tę zasadniczą różnicę, dotyczącą wprowadzania albo nie wprowadzania Pogan do wspólnoty ludu Bożego. Tak się mowa Pawła kończy, i zaczynają się konsekwencje tego, co się stało? Widzimy krótkie opowiadanie, krótkie, ale bardzo dynamiczne. Natomiast skoncentrowane wokół jednej kwestii prawnej, która za chwilę wyjdzie. w jakim momencie cierpliwość słuchaczy się kończy. Tam, gdzie powiedział, że Jezus mu kazał iść do pogan. Poziom reakcji widzimy, poziom emocjonalny jest bardzo wysoki. To nie jest agresja na zasadzie spadaj, bo ci coś zrobimy, tylko to jest po prostu nastawanie na życie. Paweł toczy walkę o to, czy to będzie już, czy jeszcze sobie trochę pożyje. Nie pierwszy raz staje w obliczu samosądu, ale zauważmy, że ta chęć wyeliminowania Pawła towarzyszyła już tym zamieszkom od końca XXI rozdziału. To jest po prostu... Całe te 20 wersetów jego kunsztownej mowy jak krew w piach. Żadnych owoców. W jakiej sytuacji jest trybun? Podejmując się własnej obrony, Paweł bynajmniej nie wyciszył emocji, nie doprowadził do tego, że zamieszki się jakoś tam roz, e, rozeszły po kościach. Więc Trybun, który dał mu szansę, żeby zadziałał we własnym interesie, nie ma teraz wyjścia, musi przejąć inicjatywę. I jego... Zadaniem, które sobie stawia, jest uciszenie nastrojów, a nie ochrona Pawła. On odpowiada za bezpieczeństwo i spokój w mieście, a nie za jednego czy drugiego Żyda. Jeżeli ktoś jest przyczyną rozruchów, no to trzeba tę przyczynę usunąć. E, natomiast ta bardzo emocjonalna, malownicza reakcja tłumu pozostaje dla Trybuna niezrozumiała. O, on nie rozumie, o co chodzi. Tym bardziej, że zauważmy, że cały ten pawłowy speech był dla niego zrozumiały jak przysłowiowe tureckie kazanie. On wyjaśnień Pawła nie usłyszał. Myśmy je usłyszeli, przetłumaczone na grekę i dalej, ale Trybunowi nikt nie tłumaczy. On tylko widzi, że było źle, a jest gorzej. I widzi, że to ten konus, którego przyprowadzili, jest przyczyną zamieszania. Więc pierwsza, że zrozumieć, gdzie boli. Przesłuchanie kogoś, kto nie miał statusu obywatelskiego w prawie rzymskim obligatoryjnie obejmowało zastosowanie środków przymusu bezpośredniego. Nie można było nieobywatela przesłuchać, nie stosując tortur. Po prostu takie zeznania w przypadku nieobywatela nie miały mocy argumentu prawnego. Więc żeby mieć materiał dowodowy, z automatu trybun nakazuje e, chłostę. Towarzyszącą przesłuchaniu. Dlaczego? No, bo ma przed sobą wygadanego to wygadanego, ale Żyda za zimniejszej. Nie ma powodu, by postępować inaczej. Według własnego przekonania stosuje rutynową procedurę, nie spuściło motów całemu tłumowi, który Pawła przyciągnął. Więc żeby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli, przesłuchuję drugą stronę, bo, bo szybciej niż całą tę czeredę, tak? Logicznie chłopak działa? Logicznie. Trudno powiedzieć, że powinien zrobić inaczej. I niewie bidny, jaką sobie, jakie sobie nieszczęście ściąga na łeb. I tu następuje owa, owa apelacja Pawła. Już sam zamiar przesłuchania obywatela rzymskiego z użyciem tortur. Zagrożenie procedurą, która była właściwa dla ludzi o statusie nieobywatelskim, to był zamach na godność obywatela rzymskiego. To już było przestępstwo surowo karane nie odwołuje się wprost do trybuna tylko odwołuje się do setnika a setnik przekazuje wiadomość trybunowi natomiast w jakim momencie się to dzieje? w momencie związania związanie nie chodzi o yy, Związanie z sznurkiem czy rzemieniem. Tylko nałożenie kajdanów. Kajdany nałożone obywatelowi rzymskiemu bez sądu to był kolejny to było kolejne przestępstwo przeciwko honorowi obywatela rzymskiego. A więc już ten biedny trybun ma. Dwa paragrafy na łbie. Zanim zdążył się zorientować w sytuacji. No i teraz już przesłuchuję go bez trzepania skóry. Prosi o wyjaśnienie. Jak to jest z tym obywatelstwem? Czy obywatelstwo rzymskie dało się kupić? Dało się. Dało się yy, na drodze wykupu Yy, niewolnika. Natomiast jakim cudem ktoś, kto nabył w ten sposób obywatelstwo rzymskie, mógł zostać trybunem, czyli po naszemu pułkownikiem, to już jest troszkę inna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że byłoby błędem odwoływanie się tylko i wyłącznie do norm prawnych. Bo jak wiemy, normy swoją drogą, a praktyka prawna swoją drogą. Więc jeżeli stać go było na wykup, to być może był też w stanie zgromadzić i środki potrzebne do tego, żeby przymknięto oko na pewną niedoskonałość jego statusu obywatelskiego. Więc nie róbmy z norm prawnych jakie znamy, a znamy je w ograniczonym zakresie argumentu przeciwko e, historyczności, ścisłości historycznej e, tego stwierdzenia, że Trybun nabył obywatelstwo za wielką sumę. Jeszcze weźmy pod uwagę i taką rzecz, że jednostka, w której służy ten trybun, to nie jest legion w sensie ścisłym, tylko legion z jednostek pomocniczych, auxiliares, które były złożone z definicji z nieobywateli, w legionach mogli służyć tylko obywatele. Natomiast te jednostki pomocnicze były początkowo z tak zwanych sprzymierzeńców formowane, a potem to już tak trochę z kogo popadło, bo imperium się rozrastało, siły tej militarno-porządkowej potrzeba było dużo, więc też i zaciągi były przedziwne. I w kontekście tego typu służby nie powinno nas za bardzo dziwić, że Trybun nie czuje skrępowania, żeby powiedzieć, że jest takim Rzymianinem z awansu. I tak jak nie potrafimy powiedzieć, jak to konkretnie było z obywatelstwem kupionym przez Trybuna, tak też nie do końca potrafimy odpowiedzieć ściśle na pytanie, co to znaczy, że Paweł swoje obywatelstwo ma z urodzenia. Czy dlatego, że jego ojciec kupił, a on już nabył, czy dlatego że urodził się już wtedy, kiedy osoby posiadające politeumę, obywatelstwo tar, e, Tarsu zrównano w prawach z obywatelami Rzymu, ta druga e, możliwość raczej nie wchodzi w grę, ponieważ na zdrowy rozum o tym to Trybun by wiedział. Natomiast mógł nie wiedzieć o takiej czysto prywatnej drodze dziedziczenia tego tego obywatelstwa. I widzimy, że trybun zrozumiał już do końca, że popełnił dwa poważne błędy, którego mogą dużo kosztować. Dlatego nie dziwmy się, że będzie się próbował z całej sprawy wykręcić. Ale o tym za tydzień. Tak słucham. Ale on tak na słowo Pawłowi, To muszę jakoś udokumentować tego swojego obywatelstwa? Proszę Pana, jakby on go potraktował w sposób niegodny obywatela, a Paweł by to później udowodnił, to on by miał ba a, ja, bardzo skomplikowaną. <park rapidly> <sad> <ślad> dowodów, tak <głos> dowodów osobistych nie było, ale fakt wyzwolenia był poświadczany obligatoryjnie dokumentem urzędowym. Tam gdzieś na Urzędnicy, miejscy stosowny dokument wystawiali i publicznie ogłaszano fakt y, nabycia praw obywatelskich na drodze adopcji przez kogoś, że to, to był akt prawny promulgowany i certyfikowany odpowiednim dokumentem. Też, ale nie tylko w tych y, miejskich, ale także w rodzinnych.